To są informacje Polskiego Radia 24. Za nami szczyt Francja-Polska wśród tematów. Współpraca militarna i energetyczna. Zonda Krypto i umowa sponsorska z PKOL prezes komitetu nie zamierza jej zrywać. Co dalej po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki prezes PiS miał rozmawiać z byłym premierem o jego stowarzyszeniu. Minęła szósta. Ewelina Kamińska, zapraszam.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 Chcemy konsekwentnie wspierać tych wszystkich, przede wszystkim Ukrainę, w oporze przeciwko agresji, dbając o relacje transatlantyckie, a równocześnie obaj nie mamy złudzeń co do tego, że świat się zmienił. Prezydent Emmanuel Macron dodał, że rozmawiano także o współpracy polsko-francuskiej w sprawie elektrowni jądrowych. i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 W trakcie spotkania polskiej i francuskiej delegacji podpisano też między m.in. deklarację w sprawie współpracy w obszarze telekomunikacji satelitarnej. Francja jest jednym z liderów w tej dziedzinie. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie zamierza zrywać umowy z kryptowalutowym sponsorem Zonda Krypto. Mimo narastających kontrowersji Radosław Piesiewicz przekonuje, że nie ma ku temu podstaw i jednocześnie zarzuca bierność służbom państwowym. Prezes PKOL podkreślał, że jeszcze przed podpisaniem umowy komitet zwrócił się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wsparcie, ale nie otrzymał odpowiedzi. Dziś oczekuje się od PKO-u czy innych sportowych organizacji, że mogliśmy przewidzieć tę sytuację? To ja zadam pytanie, jak my, jako stowarzyszenie, mieliśmy to wiedzieć, mieć narzędzia i sprawdzić powiązania, jeżeli takie w ogóle są? Dlaczego jako PKO nie zostaliśmy poinformowani nawet w trybie tajnym o takich wpływach i o tym ryzyku, mimo wysłania do służb pisma? Nasze w kancelarii premiera Jan Grabiec odpowiadał w TVP Info, że ABW odpowiedziało na prośbę PKO-u.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 Dodajmy, że część sportowców, którzy reprezentowali Polskę na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie ma problemy z wypłacaniem otrzymanych tokenów. Nie ma oficjalnych informacji po spotkaniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Nie wiadomo nawet, czy rozmowa odbyła się w siedzibie partii, czy jak wynika z nieoficjalnych ustaleń w innym, bardziej nieformalnym miejscu. Tematem spotkania miał być spór wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus, które Mateusz Morawiecki tworzy z grupą swoich współpracowników. W kierownictwie PiS pojawiły się obawy o jedność ugrupowania. O swoich celach w tej rozmowie mówił Jarosław Kaczyński. Chodzi o to, że była na jasność, że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 Na razie brak komunikatów oznacza, że na odpowiedź, czy napięcia wpis zostały zażegnane, trzeba jeszcze poczekać. Oleński Polskie radio. Ponad 700 mężczyzn chce zagrać się z Magdaleną Cielecką w spektaklu The Second Woman. Będzie on wystawiony w czerwcu w ramach 36. odsłony Malta Festival w Poznaniu. Improwizowany spektakl potrwa całą dobę, mówiła aktorka Magdalena Cielecka. Ekstremalne zadanie sceniczne. 24 godziny bez przerwy na scenie, jedna scena 100 razy powtórzona z setką partnerów. Tego jeszcze nie grałam. Jestem bardzo podekscytowana. Do castingu zgłosili się lekarze, architekci, prawnicy, studenci, emeryci, ale też osoby publiczne. Ostatecznie wybranych zostanie ponad 100 osób. To prawdopodobnie jeden z największych naborów w historii Polskiego Teatru Performatywnego. To były informacje Polskiego Radia 24. Poranek na wschodzie i miejscami na Pomorzu przywitał nas przymrozkami. Na południu i miejscami na południowym wschodzie za oknami trochę chmur i przelotnego deszczu. Na pozostałym obszarze słońce. W ciągu dnia termometry pokażą średnio od 9 do 13 stopni, nieco chłodniej w górach i na wybrzeżu. Chwilami może też mocno powiać. Klimat można wziąć głęboki oddech. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W tej chwili z odnawialnych źródeł energii pochodzi niecałe 20% prądu w sieci. Pozostała część to paliwa kopalne. Klimat. Poranek w Polskim Radio 24. Dzień dobry. 6.6 na zegarach. Wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski. Mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną witają się z Państwem Rafał Warzyński, Anna Pałdyna, Mateusz Dziekoński, a po stronie informacji Aleksandra Augustyniak i Ewelina Kamińska. Przed nami 21 dzień kwietnia. 111 dzień roku, 2026 oczywiście. Słońce wzeszło o 5.27, a zajdzie o 19.44. Dzień trwa 14 godzin i 17 minut. I już kończę z konwencją takiego sportowego mówienia. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksandra, Anselm, Apoloniusz, Bartosz, Felix i Konrad. Najlepsze życzenia Państwu wysyłamy. To będzie poranek pełen gości, jak każdy poranek. Połączymy się między innymi z naszym specjalnym wysłannikiem do Bułgarii, do Sofii, z Piotrem Piętką, który obserwuje tamte ósme w ciągu pięciu lat wyborów, po, wybory parlamentarne, które najprawdopodobniej tym razem przyniosły już rozstrzygnięcie. Zapytam Jaki jest to oficjalny wynik tych wyborów. Po 7.07 będzie z nami Piotr Uruski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, którego zapytamy, czym zakończyło się i czy wiemy, czym zakończyło się wczorajsze spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. W ogóle czy do tego spotkania doszło, bo takiego potwierdzenia chyba też, przynajmniej dopóki zasypiałem, nie było. O godzinie siedem będzie z nami senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, z nim także o niekończącym się serialu Wokół Sędziów tryb... Trybunału Konstytucyjnego. Co dalej z ich przystąpieniem do obowiązków. A po 8.30 część komentatorska. Najpierw profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej, a na koniec przed godziną dziewiątą doktor Przemysław Damski, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Łódzkiego. Znają państwo pana doktora z naszej anteny, więc będziemy rozmawiać o tym o 24 ostatnich godzinach zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Czy uda się ten pokój przedłużyć? Takie tematy w naszym poranku. Dziś, a przed nami kalendarium historyczne. Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. Ich bin ein Jeśli nam pomożecie, to... A babam. My naród. We the people. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 21 kwietnia w roku 1919 oddziały polskie dowodzone przez Józefa Piłsudskiego wyzwoliły Wilno spod okupacji bolszewickiej. Przedostro bramą zatrzymuje działon i podaje głośno komendę. Czapki zdejmą. Wieczorem Wilno było wolne. Wspominał generał Stanisław Kopański. W roku 1923 urodził się aktor i reżyser Gustaw Holoubek. Przez wiele lat był dyrektorem artystycznym Warszawskiego Teatru Ateneum. Od dawnych czasów wybierałem to, co wydawało mi się najbardziej przystające do mojej wyobraźni, do mojego charakteru. Jeżeli uniknąłem nieszczęść tych wypadków, to dzięki Panu Bogu, bo nikt właściwie nie kontrolował w realizacji moich pragnień. Jedną z największych jego ról była kreacja Gustawa Konrada w Dziadach w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym. Dziś setna rocznica urodzin córki króla Jerzego VI i Elżbiety bowles lyon późniejszej królowej Elżbiety II. Królową brytyjską została w dniu śmierci jej ojca 6 lutego 1952 roku, mając zaledwie 26 lat. Jako pierwszy Klęka przed królową prymas Anglii, aby oddać jej hołd. Korona świętego Edwarda błyszczy wszystkimi diamentami i rubinami. Młoda królowa z wyrazem zruszenia patrzy na zebraną kongregację. Koronację relacjonowało Polskie Radio. 90 lat temu polski statek pasażerski MS Batory wypłynął w swój pierwszy rejs wycieczkowy z włoskiego Montfalcone do Gdyni. Statek nazywany Lucky Ship w pierwszy liniowy rejs z Gdyni do Nowego Jorku wyruszył niecały miesiąc później. Dziś 80. rocznica śmierci brytyjskiego ekonomisty i teoretyka makroekonomii Johna Maynarda Keynesa. Teorie Keynesa były reakcją na kryzys ekonomiczny lat 30. XX wieku. Miały także ustabilizować sytuację gospodarczą w Europie po II wojnie światowej. Przypomniała redaktor Dorota Truszczak. Keynes twierdził również, że aby zapewnić stały rozwój gospodarczy należy poprzez z odpowiednią politykę gospodarczą pobudzić popyt. W roku 1953 urodził się muzyk i lider zespołu WW, Wojciech Waglewski. Choć mało rozumiem a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe nim stanie się tak jak gdyby nigdy nic Stanie się tak, jak gdyby nigdy Jego synami są muzycy Fish oraz Emadę, natomiast żonie Grażynie zadedykował swój pierwszy solowy album. 70 lat kończy publicysta, działacz antykomunistyczny i obecny dyrektor Archiwum Polskiego Radia, Andrzej Mietkowski. Dostępne są setki tysięcy nagrań, głosy Piłsudskiego, Starzyńskiego, przedwojennych generałów zwycięzców wojny XX roku. Możemy sięgać do nagrań wojennych, radiostacji Błyskawica, wolnych Polaków z Londynu. Mamy 6 tysięcy reportaży. No jest to naprawdę niewyobrażalna skarbnica dźwięków. Opowiadał o kolekcji radiowego archiwum. 10 lat temu zmarł Prince, muzyk uznawany za jednego z najbardziej nowatorskich i ekscentrycznych artystów w historii muzyki. Był też autorem największego przeboju Szynej de Kolor, czyli piosenki Nothing Compares to You. W roku 2022 zmarł Andrzej Siedzieniewski, wieloletni dziennikarz i prezes Polskiego Radia. Radio powinno towarzyszyć wszystkim nam od maleńkiego do najstarszego i taką ofertę dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia, dla wszystkich naszych mieszkańców tworzymy. Siedzieniewski był między innymi korespondentem Polskiego Radia w Związku Radzieckim czy dyrektorem informacyjnej agencji radiowej. Przed rokiem zmarł papież Franciszek, pierwszy jezuita zasiadający na tronie Piotrowym. Wiecie, że obowiązkiem konklawy jest wybranie biskupa Rzymu. Wydaje się, że moi bracia, kardynałowie, wybrali go prawie z końca świata. Dziękuję Wam za powitanie. Mówił w pierwszym wystąpieniu jako papież. Franciszek był pierwszym papieżem spoza Europy od XIII wieków. Kalendarium historyczne. Blanka Pietrzak przedstawiła kalendarium historyczne, a przygotował jeszcze pan Pawłosek. Przegląd prasy. Trochę bieda. Dzisiaj w gazetach, nie będę Państwa oszukiwać Na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna Przesadziliśmy z budową ekspresówek Politycy na szczeblu krajowym i lokalnym Starają się o nowe trasy szybkiego ruchu Ale dane pokazują, że ich budowa jest niepotrzebna Tak pisze Krzysztof Śmietana Na właśnie jedynce dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej Według najnowszego generalnego pomiaru ruchu Który wykonywano na drogach krajowych w 25 roku Liczba samochodów wzrosła o 10% w porównaniu z badaniem poprzednim z lat 2021. Największe wzrosty mamy w rejonie dużych miast. Obciążone są zwłaszcza drogi szybkiego ruchu. W porównaniu z wynikami tego poprzedniego badania z 38 do 55 km wzrosła długość odcinków z obciążeniem przekraczającym 100 tysięcy pojazdów na dobę. Na S8 w Warszawie ruch zbliża się już do 200 tysięcy aut na dobę, a na S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy, do 160 tysięcy. Inne badanie wykonane przez stolicę pokazało, że liczba wszystkich aut wjeżdżających codziennie do miasta wynosi już 850 tysięcy i w ciągu 10 lat wzrosła o 3 czwarte. Autostrady i ekspresówki pompują duże miasta ruchem drogowym, w dużej mierze pasażerskim, który blokuje je w godzinach szczytu i utrudnia tranzyt zwłaszcza towarów, trzeba postawić na taki przebieg dróg, który zapewnił sprawny tranzyt, a nie będą potęgowały ruchu w mieście, mówi profesor Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Więcej na temat tego, gdzie najbardziej wzrosło obciążenie i natężenie ruchu na drogach i gdzie najbardziej spadło, zobaczą Państwo i przeczytają na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Rzeczpospolita z kolei na swojej jedynce pisze o tym, że kosmiczne centrum powstanie w Warszawie, Polska staje, powstanie w Polsce, przepraszam. Polska staje przed szansą na przełom w rozwoju, se, w rozwoju sektora kosmicznego dzięki planom ulokowania Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej nad Wisłą. Rządowy zespół pracuje nad wyborem lokalizacji, a decyzja może zapaść już w czerwcu. Inwestycja miałaby ogromne znaczenie gospodarcze. Nie tylko przyciągnęłaby kapitał i start ale też zwiększyła innowacyjność i eksport Sektor kosmiczny cechuje się wysokim mnożnikiem ekonomicznym. Każde euro może generować nawet kilka euro zwrotu. Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej ma specjalizować się w technologiach dual use, czyli rozwiązaniach cywilnych wspierających bezpieczeństwo i obronność, czyli takie, które można wykorzystać zarówno do celów cywilnych, jak i celów wojskowych. Andrzej Domański, minister finansów tłumaczy Rzeczpospolitej, że decyzja o tym centrum, o Centrum to docenienie roli Polski w tworzeniu europejskiej branży kosmicznej oraz naszej pozycji w samej, w samej agencji. Ja tylko Państwu przypomnę, że Polacy także mieli swój udział chociażby w budowie ostatniego, e, ostatniego, e, ostatniej maszyny, która wyniosła ludzi na orbitę około księżycową. Do przeglądu i do prasy, oczywiście do przeglądów prasy będziemy wracać 7.30 i 8.30. Chwilkę przed 7.30 i 8.30 oczywiście. Prezydent Francji Emmanuel Macron złożył wczoraj wizytę w Gdańsku w ramach Międzyrządowego Szczytu Polsko-Francuskiego. Była to realizacja postanowień podpisanego w ubiegłym roku w Nancy Traktatu o Współpracy z Francją. W planie wizyty Emmanuela Macrona nie było spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Dlaczego? Oto pytaliśmy profesora Bartłomieja Biskupa, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawiał Paweł Wojewódka. Jak to wygląda, że przylatuje do Polski prezydent Republiki Francuskiej? Przypomnijmy, że Francja ma system prezydencki tak naprawdę. To prezydent rządzi we Francji. W większości, chociaż pewne ograniczenia ma, ale w większości rządzi prezydent. No i spotyka się z premierem, chociaż z drugiej strony w Polsce mamy system parlamentarno-gabinetowy, więc właściwie spotyka się z takim mniejszym kanclerze, a nie spotyka się z prezydentem? No właśnie, no tu trzeba by było zapytać organizatorów tej wizyty, dlatego, że tak. Oczywiście wszystko zależy od, od przyjętej formuły Yy, wizyty, czy, czy tak, tak, takiej formuły dyplomatycznej, czyli jak ją określimy. Yy, jeżeli byśmy ją określili jako wizyta yy, oficjalna, no to wtedy powinien się prezydent Francji spotkać, spotkać z prezydentem Polski, tak? Natomiast jeżeli powiemy, yy, że to jest wizyta robocza, no tak zostało tutaj... powiedziane, że jest to, A, wizyta, no robocza, robocza, tak, to wtedy... wizyta robocza, międzyrządowa wizyta robocza. No właśnie, to wtedy, to wtedy już jakby troszkę jest większe uzasadnienie do tego, żeby się nie spotykał z prezydentem, czy spotkał się z premierem. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tak jak pan rektor zaczął, od tego, że ten system we Francji jest prezydencki, też semi-prezydencki w literaturze, takie określenie funkcjonuje, ale de facto z dużo silniejszą pozycją prezydent prezydenta niż w Polsce, czyli faktycznie jako takiego hmm, powiedziałbym super szefa rządu, dlatego, że we Francji również mamy premiera, prawda? I, ale tu prezydent jakby ma bardzo duży wpływ właśnie na mianowanie, desygnowanie premiera. I w związku z tym się mówi, że, że, że to jest taki sami prezydencki, że prezydent też ma duży wpływ na władzę wykonawczą we Francji. Zresztą w składach delegacji tutaj też by, byli ministrowie, francuscy, polscy odpowiednicy oczywiście, bo to zawsze jest tak, że e, są odpowiednicy dokładnie tych samych jakby obszarów ministerstw k, k, z, po obydwu stronach. No i rzeczywiście ten charakter był taki m, trochę roboczy, ale jednak uroczysty, tak, bo e, to chodziło o to porozumienia o współpracę, ten traktat podpisany niedawno ym, i, tak dalej, i tak dalej, o to, żeby kontynuować właśnie te, te, te, te dobre relacje i często się spotykać. No więc no, nie, nie wiem, jak to było do końca, bo tutaj politycy to tak wyjaśniają e, trochę, trochę też. E, wyjaśniają i zaziłem. nie wyjaśniają, to można to powiedzieć. Tak. A, Czy... może, a może, panie profesorze, wynika to z tego, że tutaj e, e, prezydent Nawrocki no, postulował, że on się zajmie Stanami Zjednoczonymi i przyjaźnią polsko a obecny rząd zajmie się Unią Europejską. O, I może to, właśnie to jest do, ten właśnie do klucz. tego. Tak, do tego też zmierzałem, żeby być może jeżeli tutaj jest taki ten podział, to dosyć słyszę, że, że gramy na tych różnych fortepianach i wykorzystujemy te różne dobre relacje, prawda, które, które mają politycy. No i zdecydowanie to lepsze w Unii Europejskiej ma w większości krajów premier, a w Stanach prezydent. No, w związku z tym może to był wynik właśnie tego, tego takiego podziału. No ale jeżeli się, bo tutaj już mieliśmy oficjalną wypowiedź rzecznika prezydenta, który no, powiedział, że, że, że czynili starania o to, prawda, żeby taka, takie spotkanie się odbyło, no to już to nie jest dobry sygnał, tak? No bo jeżeli takie starania zostały czyni były czynione, no to ja rozumiem, że premier jakby nie chciał e, i z, z punktu widzenia politycznego doskonale to jest, rozumiem, że no, nie chciał jakby oddać palmę pierwszej, że nagle on organizuje całą wizytę, wizyta ma charakter de facto międzyrządowy, no a tu prezydent śpija śmietankę, tak? Natomiast można było ewentualnie pomyśleć o jakimś takim małym, udziale prezydenta, to znaczy na przykład w spotkaniu jeden na jeden gdzieś tam przed czy po um, tych oficjalnych uroczystościach z premierem, jeżeli takie starania były, tak, no bo jakby protokolarnie był do tego tytuł, to jest jednak głowa państwa i to jest głowa państwa, e, to, a nie jest kanclerzem, tylko jest prezydent, ma jeszcze, jak mówiłem, premiera, w związku z tym e, tutaj no, po, po, no, powinien się spotkać w jakimś w jakiejś formule z prezydentem. E, e, i powinien był się spotkać, tak myślę, więc no... Widać z tego niestety, niestety że cały czas z tej polityce zagranicznej yy, mamy, yy, no mamy te różne anse, niesnaski, yy, wynikające właśnie z tego, że, że prezydent premier są z obozów politycznych. No tak, to brak chemii, tak zwany, typowy, typowy tak brak chemii. Panie profesorze, wobec tego o, nie o braku chemii, a braku poparcia. Ostatnie badanie opinii publicznej 32% koalicja obywatelska, 18% i tam. Przecinek, coś, ale malutkie to coś. Yy, PiS, Prawo i Sprawiedliwość... Yy czy to jest na przykład skutek działań tego największego przyjaciela Prawa i Sprawiedliwości, prezydenta Nawrockiego, prezydenta Trumpa, bo nic bardziej nie dociera do nas, jak pieniądze i jak czujemy, że tracimy te pieniądze. Bo nagle okazało się, że prezydent Trump doprowadził do międzynarodowego kryzysu gospodarczego. Ceny ropy, gazu skoczyły... Ogromnie, no i nagle okazało się, że cały świat wstrzymał energetyczny oddech. Polska też. No, to oczywiście takie wyniki sondaży, sondaży są no, zawsze zbiorem jakichś odczuć, społecznych i zbiorem różnych faktów, które tam gdzieś tam się kumulują. I może tak być, że w pewnym stopniu jest to też wynik tego tych relacji. I to w ogóle zachowania prezydenta Trumpa, no bo to, że, że jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych, to akurat to nie jest nic złego, tylko że chodzi raczej o postawę prezydenta Stanów Zjednoczonych, z taką odmienną od y, tych, co, tego, co prezentowali jego poprzednicy przez, przez ostatnie wiele, wiele Wiele lat i rzeczywiście proszę zauważyć, że, że Prawo i Sprawiedliwość też jakby już nie szermuje tak tym poparciem dla Trumpa, nie szermuje tymi, tymi hasłami prawda dotyczącymi prezydenta Trumpa. Dlaczego? No, no, ogóle, chociaż to, jeżeli pan pozwoli, panie profesorze, to to zacytuję tutaj pana pana y przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Błaszczaka, który powiedział, że jakbyśmy mieli dwa lotniskowce w polskiej armii, w polskiej marynarce, byłyby dwa lotniskowce, to jeden byśmy na pomoc Stanom Zjednoczonym wysłali. No tak, ale to jest trochę inny, inny jakby i, i, i inny obszar, bo to jeszcze do tego przejdę, jeżeli możemy. Natomiast tylko chciałem dokończyć, Jasne. jeżeli chodzi o to tamto, że, że jakby po, musimy spojrzeć też na sondaże dotyczące Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych w Polsce, które też znacznie się zmieniły prawda, i się obniżyły. Czyli już tutaj ja mówię o tym, że, że, że politycy nie mówią tak wprost o tym poparciu, dlatego, że też, że po prostu społeczeństwo polskie no, dużo gorzej ocenia dzisiaj nie tyle ten sojusz, co w ogóle, co postawy obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak to trzeba określić. I wzrosły oceny negatywne zarówno dla prezydenta, jak i tam jest taki zawsze ranking robiony przez pracownie badawcze, które narody lubimy najbardziej, prawda? I tam też Amerykanie w tym rankingu spadli. I to trzeba ym, zauważyć. I teraz następna sprawa to jest to, o czym pan redaktor mówi, czyli właśnie czy te lotniskowce, czy wysyłać, czy nie wysyła, czy jeżeli byśmy je mieli. Na szczęście nie mieliśmy tego dylematu, akurat to na szczęście w, tym, w tej sytuacji. Natomiast oczywiście, no, że nie mamy lotniskowców, no to może nie jest tak na szczęście. Natomiast oczywiście tutaj y, też, jakbyśmy tak spojrzeli analitycznie na to wszystko, no to jest właśnie taki dylemat, powiedziałbym, strategiczny, tak? Dlatego, że no też my tutaj powinniśmy jakoś tam grać z tymi Stanami Zjednoczonymi, które jednak są naszym sojusznikiem. I oczywiście, dlaczego nie wysłały Francja, Wielka Brytania tych wojsk? No dlatego, że po prostu nie było o tym poinformowane. To nie była interwencja sojuszu NATO i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście prezydent Trump później, jak jak tam mu się noga zaczęła trochę ślizgać i powijać w tym Iranie, na tym konflikcie, no to no, obarczał winą, tak? no przecież nie siebie, tylko sojuszników, że mu nie pomogli. I dobrze, że tutaj Polski polskie specjalnie nie prosił, ale my tutaj jesteśmy w trudnej sytuacji, bo mamy polskie wojska, i, jeż, i, i, i, i jakby jeżeli by taka prośba była jakaś bardziej konkretna, no to byśmy byli trochę w kropce, bo no należałoby z tego jakoś dyplomatycznie wybrać, yy, zważając na dalsze relacje i też yy, po prostu relacje też militarne i bezpieczeństwa, no też Pewnie byśmy musieli zadeklarować coś. No, na dzisiaj nie mamy czym tam pomóc, tak? ale nie wiem, ja nawet wysłać jakąś grupę ratownictwa, no, jakieś lekarze wojskowy, coś takiego nawet by było yy, dobre, żeby jednocześnie też z tych relacji jakby nie rezygnować dobrych i nie yy, no mówić od razu, a nie, no to my się w ogóle odwracamy plecami. Z profesorem Bartłomiejem Biskupem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiał Paweł Wojewódka. Minuta pozostała do godziny 6.30. W naszym studiu już jest nieoceniona Ewelina Kamińska i przygotowała profesjonalnie wraz z Aleksandrą Augustyniak najświeższe informacje. Zachęcam Państwa do ich wysłuchania. Po informacjach wracamy. Reklama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 Promocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 6.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. W akcji jest ponad 250 strażaków. Dogaszają oni nocny pożar hal magazynowych pod Warszawą koło Grodziska Mazowieckiego. Spłonęły 23 tysiące metry kwadratowe powierzchni. Konieczna była też ewakuacja 19 osób z okolicznego hostelu. Jeden ze strażaków trafił do szpitala. Jacek Dobrzyński mówi o kłamstwie i manipulacji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz zarzuca bezczynność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a chodzi o umowę sponsorską z Zonda Krypto. Jak mówił prezes PKOL jeszcze przed ogłoszeniem współpracy z giełdą kryptowalut, zgłosił się do ABW po wsparcie wysłaliśmy pismo do ABW z informacją, że planujemy rozszerzyć nasze portfolio sponsorskie. Również z podmiotami zagranicznymi, a także oferującymi produkty i usługi niestandardowe. I poprosiliśmy o udzielenie informacji lub przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewentualnych ryzyk związanych ze współpracą z tego typu podmiotami. Pismo było dostarczone 17 października. Do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Mówił Radosław Piesiewicz. Rzecznik służb specjalnych Jacek Dobrzyński odpowiada w mediach społecznościowych że komitet zawarł umowę 5 dni po wysłaniu ogólnego zapytania do ABW, nie czekając na odpowiedź. Tymczasem kluby sportowe sponsorowane przez Zonda Krypto wypowiadają spółce umowy. W ostatnich dniach współpracę zerwał stołeczny klub koszykarski Dziki Warszawa ze względu na niewypłacanie mu należnych pieniędzy. Francja będzie traktowana jako jeden z najpoważniejszych partnerów w kwestii najważniejszych inwestycji w energetykę czy obronność, podkreśla premier Donald Tusk. Podczas wspólnej konferencji z Emmanuelem Macronem dodał, że ta deklaracja dotyczy też budowy drugiej polskiej elektrowni atomowej. Francja jest bardzo poważnym, potencjalnym partnerem, jeśli chodzi o budowę tej drugiej elektrowni jądrowej. Jesteśmy w tej chwili na etapie rozpoznawczym, kto przedstawi Polsce najatrakcyjniejszą ofertę. To, o czym rozmawialiśmy, to nie tylko oczywiście te parametry, ale o czymś bardzo istotnym, jeśli chodzi o energetykę jądrową, no to jest też kwestia zaufania. Wizyta prezydenta Francji w Polsce zbiegła się z pierwszymi obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ustanowionego na mocy traktatu z Nancy. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance udaje się do Pakistanu na rozmowy z Iranem w sprawie porozumienia kończącego wojnę. Towarzyszyć mu będą specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Rozmowy rozpoczną się w momencie, w którym wygaśnie porozumienie o zawieszeniu broni. Biały Dom czekał cały czas na sygnał z Teheranu, czy Iran wyśle swój zespół negocjacyjny do Islamabadu. Zielone światło dla negocjacji najwyższy przywódca Iranu, Mocztaba Khamenei, dał wczoraj wieczorem and W ciągu dnia niewiele chmur, jeśli już większe zachmurzenia pojawią się na południu Polski, w Małopolsce i na Podchalu, tam także możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, to oczywiście w regionach górskich, na pozostałym obszarze kraju sucho. Temperatura od 10 stopni nad Bałtykiem przez 11 stopni na południu, w centrum od 12 do 13 stopni najcieplej, bo 14 kresek wskażą termometry w województwie lubuskim. 6.34, Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Dzień dobry. Dzień dobry. To czas na sport. Sport. Ale zaczniemy nie od wydarzeń takich czysto sportowych, nie o wynikach, tylko o tym, co dzieje się wokół yy, Kryptowalut, giełdy kryptowalut, no, która jest przecież, mowa oczywiście o Zonda Krypto, głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes PKO Radosław Piesiewicz na razie nie zamierza. Rozwiązywać umowy sponsorskiej z Zonda Krypto, no, choć giełda znalazła się na celowniku prokuratury. Wśród osób, które nie mogą spieniężyć swoich. Czy giełda tokenów. nie znalazła się na celowniku prokuratury, znalazła się m.in. dlatego, że nie wypłaca swoim klientom pieniędzy i że właściwie. No tak, no, tak, tak, oczywiście Wiesz, to do, dodajmy. Tak, oczywiście dlatego. Yy, yy, yy, I no, wśród tych yy, no, wszedłeś mi właśnie w zdanie, bo miałem dopowiedzieć, że w Wśród osób, które nie mogą spieniężyć swoich tokenów są między innymi reprezentanci Polski z X-Rzysk zimowych, które w lutym odbyły się w Mediolanie i w Cortinie. O szczegółach Rafał Bała.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 są realizowane, a zerwanie umowy wiąże się z zapłatą kar umownych, na które PKOL nie stać. Pytanie tylko, czy stać Komitet Olimpijski na kolejny wizerunkowy kryzys, który zatacza coraz szersze kręgi. No właśnie, to, to zasadnicze pytanie. Czy stać PKO i polski sport na, na taki wizerunkowy kryzys? Nie odpowiemy sobie na to znaczy pytanie teraz. To nie jest teraz... chyba tylko wizerunkowy kryzys, to jest także kryzys prawny, jeśli się nie, nie mylę. No ale... oczywiście, Bo tak. Dodajmy jeszcze, że są wezwania do tego, żeby Radosław Piesiewicz podał się do dymisji. Są związki, są związki sportowe, które także podpisywały i kluby sportowe, które podpisywały umowę z Zonda I Krypto, rozwiązują je. I rozwiązują tak. je. PKO się na to nie decyduje, mimo to, że pod koniec kwietnia powinien otrzymać kolejną transzę pieniędzy z zonda krypto w ramach podpisanej współpracy. Więc żeby to była pełna informacja. Tak, no ale do końca kwietnia jeszcze mamy trochę czasu, więc myślę, że dlatego też wstrzymuję się z takimi decyzjami. Zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Jest z nami Jan Pachlowski, nasz korespondent w Ameryce. Dzień dobry Janku. Witam, kłaniam się Zanim przejdziemy do NBA, bo to był, będzie nasz główny temat tego, tej naszej rozmowy, to ma, krótko o tym, czy takie problemy są w Stanach Zjednoczonych. Mówię tutaj o sponsoringu y, z giełd kryptowalutowych, czy firm kryptowalutowych y, związanych z powiązaniami sportowymi. Takie problemy były trzy lata temu. Między innymi dotyczyły takich klubów jak um, Golden State Warriors, czy na przykład nazewnictwa Hali tutaj w Miami, ja mówię do Państwa te słowa właśnie z Florydy, to były głośne sprawy. Natomiast już rzeczywiście ucichły, ale w ogóle firmy tutaj z branży kryptowalut sponsorują sport w Stanach Zjednoczonych właśnie przede wszystkim przez takie głośne umowy dotyczące praw do nazewnictwa stadionów i takie na przykład wielkie transakcje. Firma Crypto.com, ona ma prawa do nazewnictwa areny Los Angeles Lakers i tutaj kwota za ten sponsoring wynosi 7 700 milionów dolarów, a firmy kryptowalut wykupują powierzchnię reklamową na koszulkach np. Na drużyn NBA yy, oraz w halach, co na przykład w pewnym momencie uczyniło tę kategorię taką drugą, najbardziej dochodową formą sponsoringu w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Właśnie o tej najlepszej lidze świata teraz porozmawiamy. Doszło dzisiaj do niespodzianki w Nowym Jorku. Faworyzowani New York Knicks przegrali z Atlantą, Atlantą Hawks 106 do 107. Stan rywalizacji do czterech wygranych w tej parze jest 1 do 1. No ale w, na parkiecie wśród Nowojorczyków zabrakło Jeremiego Sochana. Bardzo ciekawe spotkanie. Znakomita końcówka. Praktycznie przez całe spotkanie prowadził zespół z Nowego Jorku, a w ostatnich sekundach Atlanta dość niespodziewanie zapewniła sobie zwycięstwo. Zresztą posłuchajmy tych ostatnich fragmentów w wydaniu amerykańskich komentatorów telewizyjnych. the Crowd. 107-103 Put it up for Bridges. Put it up for the win, and he missed it. Atlanta comes all the way back from 14 down and ties the series. They win Game Two in MSG, 107 to 106. Oczywiście Jeremie Sochan nie zagrał w innych dwóch spotkaniach. Jedno już za nami, oprócz tego, o którym rzeczywiście powiedzieliśmy, czyli Cavaliers wygrali z Raptor 115-105 tutaj 2-0 dla kawalerzystów w serii. A trwa spotkanie Timberwoods z drużyną Denver Nuggets. Denver prowadzi 88-84 do 84 i w serii 1-0. Bardzo dziękuję, Janek Pachlowski. A za godzinę m.in. o piłce nożnej. A teraz o polskiej polityce, bo 6.40 na zegarach. Wciąż nie ma jasnych informacji o rezultacie spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Ta rozmowa miała się rozpocząć wczoraj wieczorem, ale do końca nie było wiadomo, czy odbywa się w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej, czy w innym miejscu. Dyskusja wokół sporu wokół sporu o nowy projekt Rozwój Plus, który wywołał napięcia w partii i spekulacje o możliwym rozłamie. O tym Jan Olencki. Brak oficjalnych informacji po tym spotkaniu sprawia, że dziś więcej wiemy o stawkach tej rozmowy niż o jej efektach, a te są poważne, bo dotyczą nie tylko jednego projektu, ale układu sił w całym Prawie i Sprawiedliwości. Spór koncentruje się wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus, które Mateusz Morawiecki tworzy z grupą współpracujących z nim polityków, także parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W kierownictwie partii pojawiły się obawy, że taka inicjatywa może oznaczać budowę równoległego zaplecza politycznego. Jarosław Kaczyński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 mogą czuć się opuszczeni w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość za bardzo zaczyna mówić głosem suwerennej Polski. Ja przypominam, że to Prawo i Sprawiedliwość wchłonęło suwerenną Polskę, a nie suwerenna Polska Prawo i Sprawiedliwość. I my jako środowisko współpracujące blisko z Mateuszem Morawieckim o tym przypominam. Politycy koalicji rządzącej patrzą na tę sytuację inaczej. Ich zdaniem napięcia mogą zakończyć się realnym podziałem albo są elementem politycznej taktyki. Z kolei prezydent Karol Nawrocki ocenia, że bardziej prawdopodobna jest wewnętrzna korekta kursu. Niż rozpad partii. Dlatego kluczowe pozostaje pytanie, czy doszło do ustępstw i porozumienia między liderami, czy też konflikt został jedynie odłożony w czasie. Odpowiedź prawdopodobnie poznamy dzisiaj. Jan Olencki, Polskie Radio. Rząd nie składa broni w sprawie uregulowania sytuacji na rynku kryptowalut, tak deklaruje. W, resor w resorcie finansów trwają prace nad nową propozycją przepisów, tymczasem w Sejmie trwa dyskusja o tym, jak powinien wyglądać nowy projekt, tak aby i tym razem nie skończyło się prezydenckim wetem. Szczegóły zna Michał Fabisiak. Polska 2050 proponuje, aby tym razem minister finansów sięgnął po jej projekt, bo jak mówi poseł Łukasz Osmalak, może on zyskać poparcie prezydenta. Wiemy, że pan prezydent z tym projektem się zapoznał. Ja uważam, że pan minister Domański mógłby faktycznie bardziej przychylnym okiem spojrzeć na ten projekt i skoro wiemy, że ten projekt jest dobry i wiemy, że to uważam, że powinniśmy procedować ten projekt. Ludowcy uważają, że rząd powinien wziąć pod uwagę głos prezydenta, ale jak mówi Jarosław Rzepa z PSL, również Karol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 nie dlaczego nie doszło do uchwalenia dotychczasowych ustaw. Organy ścigania powinny się tym zająć i dokładnie sprawdzić wszystkie powiązania również z politykami, bo dla mnie to jest najważniejsze, bo z jakichś powodów tu politycy w Sejmie, z PiSu i Konfederacji wprost robili wszystko, żeby ustawa, która by to regulowała, ale jednocześnie pokazywała, którzy politycy w tym siedzieli, którzy byli opłacani. Oni to hamowali, myśleli, że to cicho przejdzie. Okazuje się, że upadek na horyzoncie firmy, ludzie potracili pieniądze, a w tle politycy zarówno z PiSu, jak i Konfederacji. Europa Poseł Nowej Lewicy Robert Biedroń uważa, że w tej sprawie trzeba szukać każdej drogi do porozumienia, bo jak zaznacza, chodzi o troskę obywateli. Trzeba w trybie pilnym ochronić tych wszystkich ludzi, którzy w dobrej wierze zawierzyli swoje pieniądze, a przez nierozsądne działania prezydenta PIS-u i Konfederacji stracili te pieniądze. My musimy zrobić wszystko bez względu na podziały polityczne, żeby ochronić te pieniądze i PiS, Konfederacja i prezydent Nawrocki już dzisiaj płacą ogromną polityczną. Cenę, ale Polacy nie mogą płacić tej ceny. Opozycja odpowiada jednak, że brak odpowiedniej ustawy to wina rządu. Zdaniem Łukasza Kmitę z PiSu, zamiast pomóc obywatelom, rząd woli prowadzić polityczną grę z prezydentem. Przez ponad rok czasu Donald Tusk, mając informacje ze służb, nie przygotował właściwej, dobrej, stosownej i bezpiecznej ustawy, która gwarantowałaby po pierwsze, że instytucje finansowe nie będą podlegały kontroli, ale także, że poprzez ustawę nie wyprowadzą się do innych krajów. Prace nad nowym projektem mają być prowadzone w Ministerstwie Finansów. Własny projekt zamierzają wnieść do Sejmu również posłowie Koalicyjnego Centrum. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Czarny tydzień w szpitalach powiatowych. Część placówek w całej Polsce rozpoczęła wczoraj akcję protestacyjną przeciwko pogarszającej się sytuacji finansowej. Według organizatorów protestu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych cięcia w diagnostyce zagrażają bezpieczeństwu pacjentów. Relacja Joanny Stankiewicz. W placówkach, które przystąpiły do akcji protestacyjnej, pojawiły się flagi i plakaty z hasłem Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie, a personel był ubrany w czarne stroje. Protest nie miał wpływu na pracę. Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z planem. Roznące koszty energii, leków, wynagrodzeń spowodowały, że placówki znalazły się w krytycznym punkcie, mówi Anna Gil, dyrektorka szpitala w Końskich, w Świętokrzyskiem. Widzimy, że system jest niewydolny i to nie tylko w kwestii finansowania, ale też taki formalny, prawne. Wyszło zarządzenie, które ogranicza wynagrodzenie za nadwykonania. Czyli my będziemy ponosić koszty, będziemy kredytować Skarb Państwa, natomiast my dostaniemy te pieniądze. Raz, że w mniejszej ilości, a dwa, że no zdecydowanie za późno na to, żeby mieć płynność finansową. Szpitale powiatowe zadłużają się i mają coraz większe problemy finansowe, mówił prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski. W szpitalu w Kędzierzy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 takim wczesnym stadium i po prostu pacjenci będą bardzo ciężko chorować bądź nawet umierać. Tymczasem NFZ kończy rozliczenia finansowe ze szpitalami za ubiegły rok. Pieniądze za leczenie nielimitowane, programy lekowe i chemioterapię trafiły już do większości placówek. Mówi Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji w centrali NFZ. I dodaje, że oddziały wojewódzkie dostały też środki na uregulowanie nadwykonań w części świadczeń limitowanych. Ale sytuacja jest trudna. Wpływy ze składki zdrowotnych, z której utrzymuje się przede wszystkim Radowy Fundusz Zdrowia są niższe niż koszty zadań, które ma fundusz do realizacji, dlatego potrzebujemy także wsparcia z budżetu państwa i ono jest, bo właśnie dzięki tym dodatkowym środkom mogliśmy uregulować rachunki za nas wykonania w świadczeniach nielimitowanych, ale także za część ważnych świadczeń limitowanych. Protest w szpitalach potrwa do piątku. W środę o godzinie 11.45 personel ma wyjść przed budynki i zaplanowana jest symboliczna minuta ciszy dla systemu ochrony zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pogłębiona współpraca militarna, gospodarcza i energetyczna, wzajemne wsparcie, a przede wszystkim wspólna działalność na rzecz bezpieczeństwa w regionie i na świecie. Takimi ustaleniami zakończył się pierwszy polsko-francuski szczyt międzyrządowy organizowany w Gdańsku z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Emanuelem Macronem na czele. Delegacja z Paryża przyjechała do Polski na zaproszenie szefa rządu bez spotkania z prezydentem. Data nie była przypadkowa. 20 kwietnia to Dzień Przyjaźni polsko francuskiej. Z Gdańska, Agata Król.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 Francuskich, Rafaeli w Polsce, które miało miejsce po nocy dronowej. To wszystko jest przedmiotem wspólnych działań. Oprócz obronności głównymi tematami szczytu były bezpieczeństwo, relacje sojusznicze i sytuacja geopolityczna na świecie. Ma to związek z konfliktem na Bliskim Wschodzie, ale też wojną prowadzoną za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Jeśli sami nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, to nikt nam tego nie zapewni, powiedział premier Donald Tusk, podkreślając, że rozmowy były obiecujące w kwestii współpracy energetycznej w szeroko pojętym bezpieczeństwie czy współpracy militarnej. Szef polskiego rządu dodał, że relacje polskiej,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 Dbając o relacje transatlantyckie. Zwieńczeniem szczytu była wizyta w Europejskim Centrum Solidarności i uroczystość wręczenia pierwszej nagrody imienia Bronisława Geremka. Otrzymał ją aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn za szczególne zasługi dla relacji polsko-francuskich. Z Gdańska, Agata Król, Polskie Radio. 6,5 minuty pozostało do godziny 7. Mamy połączenie z Piotrem Piętką, korespondentem Polskiego Radia na Bałkanach. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Piotr wczoraj relacjonował dla państwa wyniki wyborów w Bułgarii, ale dzisiaj wrócimy do Węgier, bo tam em, do powołania nowego rządu pozostały jeszcze prawie trzy tygodnie, ale przyszły premier i wielki zwycięzca wyborów w tym kraju, Peter Maciar, nie próżnuje. Wczoraj zaprezentował swoją, odmienną od tej, od tej Wiktora Orbana, koncepcję kierowania rządem, a także kilku przyszłych ministrów. Piotrze, powiedz co się zmieni w węgierskim rządzie po przejęciu pełni władzy przez Tise. No rzeczywiście jest wielka zmiana, ponieważ Peter Modior zapowiedział, że ten rząd będzie wyglądał zupełnie inaczej, tak jak w większości krajów. Jak wyglądało to za czasów To Otóż wyglądało to tak, że było kilka tak zwanych super Ministrowie mieli dużo potężniejszą, teoretycznie przynajmniej, rolę. No ale do niemożliwości rozbudowana była sieć sekretarzy stanu, czyli w polskiej koniunkturze wiceministrów, ale tak naprawdę oni mieli znowu większą moc prawną niż polscy wiceministrów ministrowie i każdy z super ich było powiedzmy 6, 7, 8, miały pod sobą bardzo wiele dziwnych kwestii, bo na, przykład, bo na przykład Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miało pod sobą nie tylko sprawy administracyjne, chociaż administracja była jeszcze w innym ministerstwie, nie tylko policję, nie tylko służby, ale również kulturę, ale również zdrowie, ale również edukację, więc jakby takie czasami dość dziwne połączenia. Peter Monier powiedział, że nie, że będzie tak jak w większości krajów, będzie 16 ministerstw, sporo, ale wcale nie najwięcej w historii najnowszej Węgier. Przyszły premier uzasadniał to potrzebą zmiany dotychczasowego modelu rządzenia. Każda ważna dziedzina będzie miała oddzielnego ministra i ministerstwo. Naród węgierski dał nam do tego upoważnienie, o czym mówiliśmy już w kampanii wyborczej. Komunikowaliśmy się fundamentalnie i zawsze szczerze. Z drugiej strony też powiedział, że będą obcięte na przykład pensje, szczególnie dla premiera, który zarabiał no, spore pieniądze, nawet jeżeli porównamy to z polskim premierem. No i przedstawił, tak jak powiedziałeś, 7 z 16 ministrów. Większość tych ministrów to są, to są ludzie już znani, to są główni doradcy w danych kwestiach, to są ludzie, których wcześniej przedstawiano. Między innymi był jeden z, z głównych menedżerów wielkiej firmy paliwowej Shell. Będzie ministrem gospodarki. Anita Orban, to zbieżność zupełnie przypadkowa, będzie szefową dyplomacji. Ona już między innymi rozmawiała z Radosławem Sikorskim, z tego co wiemy. No i, i Radosław Sikorski, ale też w niektórych wywiadach Anita Orban stwierdziła zupełnie wprost, że stosunki, na przykład jeśli chodzi o Ukrainę, dość mocno się zmienią w tej sytuacji. Piotr, Także jeśli zmiana... mogę hmm? Cię tylko dopytać, hmm? bo czy ty, ja dobrze pamiętam, że pani Orban był była wcześniej um, wtypowana na ministra sprawiedliwości? Nie, nie, nie. Anita Orban była typowana na ministrę To ja przepraszam, przepraszam pomijłem, bo ona się tak, wypowiadała tak. na temat Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, dlatego no tak, tak to wypowiadała się, bo to Rozumiem. w pewnym sensie należy błąd, do jej... Błąd, jasne, jasne. W, w pewnej sensie należy też jakby... Pytano ją o to i należy do jej kompetencji, ale nie, ona była zawsze typowana... Zresztą Wybacz. ona odpowiadała... odpowiadała i, i, ale co ciekawe, jeszcze jedno z chciałem tylko powiedzieć, że bardzo wielu z tych ludzi, którzy e, będą powołani na ministrów, byli kiedyś związani z Fidesem Byli kiedyś w trochę innych czasach tego Fidesu, Między innymi Anita Orban była polityczką właśnie Fidesu, także y, nie da się ukryć jaki jest jaki jest rdzeń partii TISO, ale w zupełnie innym, mam nadzieję, europejskim wydaniu. To jeśli mówisz właśnie o, o współpracy z Fidesem, bo przyszły premier dał też ultimatum, najwyższym urzędnikom mhm. wyznaczanym przez system Fidesu, przez poprzedni reżim. Na czym to ultimatum polega? 31 maja to jest termin, który dał Peter Modior, aby tym najwyższym urzędnikom tych mianowanym przez Wiktora Orbana i jego Fides, Oni mają złożyć do tego czasu rezygnację. Wymienia kilka tych, tych stanowisk, to jest między innymi prezydent. Wymienia, ale tylko w sposób przykładowy, bo mówi, że tych stanowisk jest więcej, ale mówi przede wszystkim o prezydencie, mówi przede wszystkim, który jest powołany przez parlament. Mówi przede wszystkim o szefach Trybunału Konstytucyjnego, mówi o szefach Sądu Najwyższego. Modiar nazywa tych urzędników w bardzo mocny sposób. Posób. Naród węgierski ma taką władzę i dlatego zagłosował za zmianą systemu. Czekamy na opuszczenie swoich stanowisk przez marionetki Orbana. Ten 31 maja to jest termin graniczny, jeżeli nie... Z uśmiechem powiedział Peter Modior: Wykorzystamy te władze, wykorzystamy dwie trzecie, które mamy w parlamencie i będziemy zgodnie z prawem działać. Piotr Piętka, pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie, na Bałkanach szerzej, minuta do godziny siódmej. Ewelina Kamińska w studiu. Za chwilę informacja. Reklama. Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?